Pudełeczka, nie chaneczka, nie janeczka, nie Marysia, nie Wandeczka, nie Irenka, nie Idalka, lecz po prostu zwykła lalka i niezwykła lecz mądralka. Panieneczka z pudełeczka karminowe ma usteczka nosek zgrabny i rumiany i policzki z porcelany. Panieneczka z pudełeczka jest pulchniutka jak bułeczka, ma jedwabne złote włoski, uśmiech miły i beztroski, rączki bielsze me od mleczka, a ubrana jak laleczka jest ta śliczna panieneczka. Cały dzień, jak inne panie, Siedzi grzecznie na tapczanie. Jest wytworna niesłychanie. I gdy kot się łasi do niej, Głaszcze kota spodem dłoni. Kot jej dał na imię lala. Lalce głaskać się pozwala. Z nią rozmawiać długo umie, Ona jedna go rozumie. Mówi lalka i koteczku, nie ma myszy w mym domeczku, ale za to na spodeczku zawsze jest łyżeczka mleczka i ciasteczka dla koteczka. Kot jest czarny i puszysty, kot do lalki pisze listy, opowiada jej bajeczki i przemawia do laleczki po swojemu, po kociemu. Droga lalu. Powiedz czemu się, iż ciągle na tapczanie. Wstań, kochanie, pójdź, kochanie, do ogrodu na igraszki. Tam śpiewają cudnie ptaszki, tam fruwają barwne ważki. Tam postawie łódka płynie i przegląda się w głębinie. Tam szeleści wiatr, wesoły, szczerozłote brzęczą pszczoły. Pachną kwiaty, dzwonią dzwońce, a na niebie wisi słońce. I przygląda się z oddali I uśmiecha się do lali Nim uśmiechać się przestanie Wstań kochanie Pójdź kochanie Odbędziemy sobie w zgodzie Piękną podróż Po ogrodzie Idzie lalka Środkiem dróżki Lekko stawia drobne nóżki, kot odpędza od niej muszki i prowadząc ją za rękę, mruczy kocią swą piosenkę. Lalkę każdy kwiatek wita, każda trawka pospolita, wszystko w oczach jej rozkwita. Pierwsza głos zabrała róża. Patrzcie, lalka, jaka duża, jakie oczy ma błękitne. W takich oczach chętnie kwitnę. Spójrzcie, jaka buzia słodka. Zachwycała się stokrotka. Jestem prawie zakochany. Szepnął gościk. Tulipany pochyliły swe łodygi, a narcyzy na wyścigi kołysały się na wietrze, coraz tkliwsze, coraz bledsze. W górze słońce lśni złociście, uroczyście szumią liście, żuki chórem brzęczą w trawie, a za kępą drzew na stawie, uwiązana wprost do pieńka, stoi łódka malusieńka, łódka piękną podróż wróży, kot... Zaprasza do podróży. Lalka siada więc przy sterze, a on dziarsko wiosła bierze i już w dal odpływa łódka. Chociaż taka jest malutka, bardzo rada tej przygodzie, lalka rączkę macza w wodzie i ze śmiechem kota bryzga, gdy się do niej kot umizga. Kot! I wciąż zawzięcie, aż tu nagle na zakręcie z wody wyspa się wyłania. Więc do brzegu bez wahania lalka kotu przybić każe. I po chwili już żeglarze przez zarośla i przez gąszcze naprzód brną jak dwa chrabąszcze. Lalka nie zna wcale drogi, lalkę trochę bolą nogi. Kot prowadzi ją za rękę, mrucząc kocią swą piosenkę. Wyszli wreszcie na polanę, a tam... Dziwy niewidziane, pod łopuchem, bez przesady, stoi chatka z czekolady, z czekolady dach, wieżyczki, komin, ściany, okna, drzwiczki, nawet ganek, nawet kładka. Istna chatka, czekoladka, od tej chatki biegnie ścieżka. Gnom z pewnością w chatce mieszka. Któż, powiedzcie, nie zna gnomów, można spisać kilka tomów o tym, jakie wiodą życie, co w swych domkach. Robią skrycie o zręczności ich i sprycie. Znam się na tym znakomicie, bo to przecież fakt wiadomy, że mi bajki piszą gnomy. W owym domku z czekolady, nie szukając znikiem zwady, mieszkał sobie gnom Paproszek. Głowę małą miał jak groszek, nos jak pieprzyk, siwą brudkę, duży brzuch i nogi krótkie. Zawód miał niebyle jaki, mianowicie... Strzygł ślimaki, szył dla gnomów pelerynki i uczone robił minki. Dużą minkę, średnią minkę oraz minkę odrobinkę. Właśnie siedział z dużą minką i popijał słodkie winko, gdy ktoś nagle do drzwi puka. Kto to puka? Czego szuka? Kto i po co tu przychodzi? To ja jestem kot czarodziej, a to lalka z porcelany, w której jestem zakochany. Wyszedł tedy gnom na ganek i powiedział. Dobry ranek. Nie zapraszam do chatynki, ale wiem, że moje minki chcecie kupić. Bardzo proszę. Biorę za nie po trzy grosze. Po tych słowach gnom paproszek wszystkie trzy uczone minki do maleńkiej włożył skrzynki. Dziewięć groszy wziął od kota. Chrządzał, kichnął Zachichotał, do swej chatki wrócił szybko i w okienku siadł za szybką. Lalka w skrzynce szuka minek i wyjmuje upominek i przymierza minki gnoma. Aż jej buzia nieruchoma nagle staje się ruchliwa, tak jak żywa, jak prawdziwa. Ach, bo w bajkach wszystko bywa. Kot nie wierzy własnym oczom? Jak ci ładnie, jak uroczo jesteś już prawdziwą damą. Powtórz jeszcze raz. To samo. Duża minka. Średnia minka. Aha. Teraz minka odrobinka. Nie. Doprawdy w życiu całym słodszej buzi nie widziałem. Słysząc jego zachwyt taki Nadleciały różne ptaki Jak słowiki, gile, czyże I fruwając coraz niżej Na cześć lalki Odśpiewały trzy wesołe madrygały I uczciły ją świergotem A tymczasem lalka z kotem Popłynęli już z powrotem, bowiem słońce na zachodzie już maczało brodę w wodzie. A głód przy tym tak dokuczał, że kot coraz cieniej mruczał. Kto przymierzał tyle minek, temu zda się odpoczynek. Na tapczanie lalka siadła i na obiad chętnie zjadła ulubione swe rodzynki, robiąc wciąż te same minki, jedną własną, a trzy cudze. Wreszcie rzekła. Znów się nudzę. Chcę rozrywkę mieć przyjemną. Kotku Kubury, baw się ze mną. Kot, wykwintny w każdym calu, czulem mruczy. Słodka lalu, ja dla ciebie wszystko zrobię, czego pragniesz. Pomyśl sobie. Rzeczy lalka więc do kota. Wielka bierze mnie ochota dla zabawek bal wyprawić, żeby dobrze się zabawić. Kot natychmiast wyjął z szafki gry, figurki i zabawki i zawołał z wielką mocą. Dobra wróżko. Przed północą przyjedź do nas swą karocą. Uczyń różdżką znak zaklęty. Niech ożyją wszystkie sprzęty. Niech zabawki w ruch wprawione, Przebudzone, ożywione Spędzą dzisiaj noc przyjemną Z tobą, z lalką oraz ze mną. A do lalki kot czarodziej rzecze. Pięknie się przyodziej. Ładnie uczesz się, kochanie, wróżka. Przyjdzie na wezwanie i uczyni takie cuda, że nasz bal się świetnie uda. Lalka z ulgą odetchnęła i zabrała się do dzieła, więc podbiegła do lusterka i przegląda się i zerka i przygładza każdy włosek i pudruje sobie nosek i różuje się dokładnie. No popatrzcie, czy nie ładnie. Lecz jak ubrać się, mój Boże, którą suknię dzisiaj włożę, kto mi wybrać ją pomoże? Mam różową, bardzo zgrabną i błękitną, mam jedwabną, a tuasową fijołkową, i kremową, koronkową. Pełno sukien wisi w szafie. Żadnej wybrać nie potrafię. Zamyślił się głęboko, aż przymrużył jedno oko i powiada. Dam ci nową, piękną suknię księżycową. Sam utkałem ją z promieni. Pełna srebrnych jest deseni, a z poświaty zielonkawej ma falbanki i rękawy. Przy staniczku ma guziczki, jak mieniące się promyczki. Haftki lśnią jak gwiazdki w niebie. To jest suknia Godna Ciebie. Po tych słowach niespodzianie kładzie suknię na tapczanie. Weź ją, Lalu. Weź, kochanie. Lalkę piękny strój zachwyca barwą srebra i księżyca, więc z radości klaszczy w dłonie, z podniecenia twarz jej płonie i przebiera się czym prędzej w suknię z jasnej i przędzy. Nikt nie znajdzie u krawcowej takiej sukni księżycowej, takiej zwiewnej, takiej mglistej, promienistej, srebrzystej. miała I w zwierciadło spoglądała Nim odeszła od zwierciadła Dookoła noc Zapadła Aż tu nagle Przed północą koła, dudnią i turkocą i przed ganek karocą wjeżdża wróżka. Cztery krety zaprzężone do karety stają dęba i już wróżka stąpa lekko na paluszkach i do lalki uśmiechnięta zwraca jasne swe oczęta. Któż nie poznał w życiu wróżek? Mnie ich czar już dawno urzekł, gdy w welonach powłóczystych, w szatach zwiewnych, jedwabistych otaczały moje łóżko. Z czym przybywasz, dobra wróżko? Wróżka śmieje się do kota, a jej różdżka, szczero złota, na zabawki rzuca czary. Nie! To wprost jest nie do wiary. Oto miś z szarego pluszu W aksamitnym kapeluszu wali w bęben. W takt muzyki ołowiane żołnierzyki Po pokoju maszerują, lalce grzecznie salutują I sztandary chylą przed nią Z galanterią iście przed nią. Lalka staje cała w pąsach, A generał. Kręci wąsa i powiada Piękna pani, oto moi są ułani. Zechciej pani bez urazy przyjąć ich pod swe rozkazy. Tak jak ułan nikt nie pląsa. I podkręcił dumnie wąsa. Słysząc skoczny rytm muzyczki trzy wesołe baletyniczki obstąpiły generała bo okazja to nie mała niepokoić tak na zmianę jego serce ołowiane. Dwa pajace, tekturowe, już do tańca są gotowe i na sznurkach podskakują i do taktu przytupują. Hulajnoga z własnej chęci kółeczkami swymi kręci i przymila się do kota. Pojedź, jeśli jest ochota. Kolej, gwiżdżąc, rusza w drogę i wyprzedza hulajnogę. Bucha dym z lokomotywy, a w wagonach, co za dziwy, Nakręcane siedzą żabki. Jedne grają w koci łapki, inne znowu łapią jojo, a najmniejsze w oknach stoją i chwytają szklane muszki, ożywione z woli wróżki. W kącie brzęczy bąk blaszany, mały skrzypek z porcelany cienko gra na swoich strunach, a kasztanka na biegunach rży i stoi w gotowości, aby wozić miłych gości. Malusieńki okręt nagle podniósł wszystkie swoje żagle i kołysze się w oddali na podłodze jak na fali. Tym okrętem w podróż płyną blady pierrot z kolombiną, lew gliniany, wąż drewniany i kominiarz nakręcany. Tenk. rozległy się przygrywki i zagrały pozytywki. Wszystkie naraz, jak kapela u królewny w dzień wesela. Popłynęły przez salony porywiste tańca tony. Już generał zachwycony prosi wróżkę. I już wróżka w pierwszej parze na paluszkach tańczy lekko na kształt puszka. Każda rączka, każda nóżka Jest jak mgły różowa snużka. Dalej lalkę kot prowadzi A łani wszyscy radzi Porywają szybko w tany Figurynki z porcelany Tańczą żabki tak jak mogą, tańczy pajac z miną błogą, tańczy kolej z hulajnogą. Bąki brzęczą nad podłogą i wirują w takt muzyki, a wraz z nimi baloniki, klocki, myszki, wózki, sanki, kolorowe wycinanki, wąż, kominiarz, szklane muszki. Wszyscy tańczą śladem wróżki. Tak się zaczął bal u lalki. A najdalsze nawet salki, nawet nisze i alkowy Poblask sukni księżycowej zielonkawą mgłą wypełnia, Jak księżyca srebrna pełnia. Taniec skończył się i oto wróżka wróżczką szczerozłotą Połączyła wszystkie sprzęty w jeden wielki stół zaklęty, a na stole, cóż za zjawa, pojawiła się zastawa. Spojrzysz z lewa, spojrzysz z prawa, co półmisek misek to potrawa, a więc ma puszek z mleczka podsmażany kropla rosy, kropla piany miód lipowy, sok różany a w gąsiorkach kryształowych zimny napój poziomkowy pan generał ołowiany wlał do szklanek sok różany obok wróżki stanął w pąsach po czym dumnie kręcąc wąsa krzyknął Zdrowie pań wypijmy, niech nam żyją. Żyjmy, żyjmy, żyjmy przecież też, też jesteśmy panie. Zawołały niespodzianie wszystkie żabki z godnym chórem, wznosząc pełne szklanki w górę. Lalka, siedząc przy swym kocie, jadła cały czas łakocie i szeptała mu do łóżka. Kotku, bury. Ja mnie wróżka, ja zwyczajna jest laleczka, ale będę dla koteczka taka dobra, taka tkliwa, jak prawdziwa panna żywa. Ach, bo w bajkach wszystko bywa. Wróżka. Śliczna i wspaniała, sama gości częstowała, wszystkim szklanki napełniała, podsuwała smakołyki i na srebrne talerzyki garstki maku nakładała. W maku tkwi przedziwna władza, co na oczy sen sprowadza. Więc dokoła niespodzianie rozpoczęło się ziewanie i niebawem Jednocześnie mak pogrążył wszystkich we śnie. Pan generał pierwszy usnął, tylko wróżkę wąsem musnął. Całe wojsko ołowiane poszło sobie spać pod ścianę. Żabki, bąki i zabawki powróciły do swej szafy. Lalkę senną niesłychanie Kot posadził na tapczanie Sam u stóp jej się położył Bo i jego sen już morzył A tymczasem świt od wschodu Wszedł cichaczem do ogrodu Mrok wypłoszył, dzień odnowił Szyby w oknach zaróżowił Posmutniały wszystkie sprzęty. Zniknął nagle stół zaklęty. Przeminęła noc czerwcowa. Zgasła suknia księżycowa. Tylko wróżka jeszcze trwała. Coraz bledsza, niemal biała. Razem z mgłą się rozwiewała. Aż powoli... Znikła cała i w oddali różowiała niby obłok na błękicie, który przywiał wiatr o świcie.